Opiwie.wordpress.com. Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Cześć, z tej strony Bania oraz dzisiaj znowu stachu. niespodzianka, znowu stachu. Tak, dzisiaj weźmiemy na tapetę piwo herbowe z browaru Korep Piwa są w Szczecinie dość dobrze dostępne, ponieważ można je kupić. Zarówno w Elysium, jak i można jej kupić w Piotrze i Pawle. Gdzie najczęściej uczęszczamy. Tak, no to akurat mamy po drodze z uczelni. Piwo nie jest tanie, kosztuje 5 złotych, bodajże. No, ale mam nadzieję, że, że będzie opłacalne. Spójrzmy w ogóle na wykonanie tej butelki. No Jak myślisz? Ładna, brzydka? No butelka jest taka, myślę, standardowa... Ale etykieta mi się bardzo podoba. Nie, jest super. taki Jest tam tak, jakiś takim starym stylu. Zrobione. Tak, Jakiś mnich z królem narysowany. Czcionka jest też bardzo ładna. Tak, czcionki są białe i posiadają takie złote elementy zdobienia. Bardzo ładnie to wygląda według mnie. Jest trochę ładnych piw w Polsce i z pewnością koreb należy do tych najładniejszych. Nie ma co ukrywać. Piękna etykieta. Piwo jest ciemne, korzenne czyli możemy się spodziewać czegoś o smaku piernika, podejrzewam. No przyznam się, że to ja wybrałem to piwo. Już mam nie. jakąś słabość, słabość do korzennych nie tylko piw, ale również innych napojów czy potraw. Piwo 6% alkoholu, czyli raczej z segmentu tych mocniejszych. Butelka standardowa, półlitrowa z ciemnego brązowego szkła, czyli taka jak być powinna kapsel manier... jest taki zwykły, bez żadnych nadruków. Tak, czarny kapsel, brzydki, ale e, lepszy taki brzydki czarny kapsel niż jakiś wiadomo co, który wybrzył. No nie, brzydki, brzydki by. tylko tak porównując e, całą Z butelkę, nie, to... to jest taki bardziej tajemniczy. <śmiech> ja bym powiedział ubogi, <śmiech> ale... Spoko. Co co, myślę, że otwierajmy, degustujmy. Wiesz co, dzisiaj... Dzisiaj ty otwórz. No dobra to dzisiaj ja otworzę, chciałem ci pozwolić ale... Okej okay, piwo nie uleciało z butelki także najpierw tobie naleję Ten dźwięk jest piękny Tak zdecydowanie go lubimy No, nierówno nalałem, bo moje piwo nie sięgnęło do kreski 0,25. Zapach jest o dziwo... Jest taki cytrusowy, nie? Taki świeży. Nie wiem czemu, ale mm, nasuwa mi się ciasto jakieś na myśl. No, tak ci powiem, że takim murzynkiem, nie? Murzynek, tak zdecydowanie. Taki, czuć takie rodzynki w tym. Tak. Kurczę, zapach jest według mnie przedni. No nietypowy jak ostatnio nie. każdego piwa, które piliśmy razem. Tak, ale no ja muszę stwierdzić, że jest zdecydowanie inny od e, dotychczas pitych przeze mnie ciemnych są piw. Raz, to są rodzynki, to są, rozyńki, są rodzynki, ba ogólnie bakalie fazla. takie. No, zapach jest na pewno taki korzenny, jest. Ja bym powiedział, że mi tutaj brakuje trochę cynamonu, trochę goździków, żeby ten był zapach taki w pełni korzenny, ale jest niemniej świetny. Jest, no jak na ciemne piwo jest zdecydowanie bardzo orzeźwiające. się bardzo podoba. Super jest. Dobra, zrobiliśmy kilka zdjęć i zapach teraz to już w ogóle murzynka przypomina, piwo zrobiło się takie lekko przypalone, takie fajne jest, nie? Ja osobiście robię się gładnie jest to piwa. Tak, zjadłbyś się jakieś pyszne ciasto. Jak z pianą, bo u mnie jeszcze <śmiech> trochę jest. U mnie.. Piany praktycznie nie ma, są jakieś pozostałości. No tak, e, kwestia jest tego, że ja mam szklankę, która się zwęża ku górze, tak, tak, twoja tak. się rozszerza, także no jesteś w tej gorszej sytuacji. U mnie piany brak. No tak, u mnie trochę tej piany zostało i jest taka, z drobnych pęcherzyków się składa, jednak jest minimalna taka, taki dywanik w sumie w beżowym kolorze. Fajnie wygląda do tego piwa, szkoda, że jednak no, w oczach znika. Ja uznam to za Taki minimalny minus. Tak, jest to piwa. jakiś mankament. Kolor piwa jest ciemny, taka ciemna herbata, w sumie można powiedzieć, dobrze zaparzona, nie? Jest, jest klarowne piwo. Tak, bardzo ładny kolor, jednak nie należy do najciemniejszych. No nie, zdecydowanie to jest ciemny bursztyn, ciemna taka herbata, można powiedzieć. No. Ale. No nie, nikt nie napisał, że to piwo jest czarne. Prawda, jest po prostu ciemne, czyli wydaje mi się, że odpowiedni kolor. No to co? Spróbujmy. Pierwszy lek. No. Co prawda, yy, murzynka nie poczułem, ale Prawne. taki, to jest. Mi się wydaje, że piwo jest takie bardzo mocno rodzynkowe. I... Ja chyba muszę wziąć kolejnego wieka. Kurczę, mi to zaczęło teraz poza morzynkiem takimi lekkimi kokosami pachnieć. A w smaku to mi się wydaje, że przede wszystkim rodzynki, odrobina miodu. Ale rodzynki tak po smaku dopiero. Tak. I taka odrobina lekkiej kwaskowatości. W początku jesteś taki zaskoczony. No. Czym jest ten smak? Czujesz te rodzynki? Ciekawe, nie? Muszę powiedzieć, że nie piłem czegoś podobnego jeszcze. Czy Dobrze wybrałem. Tak, mnie już kilka razy na to piwo deniu namawiał i no i jakoś tak oporny byłem, a, a naprawdę warto. Czasami szczyci nie są Takiej jarmarki zdrowej żywności. No i wiadomo, można tam kupić jakieś naturalne szynki, kiełbasy, sery, białe jakieś twarogi, takie przetwory. I zawsze przyjeżdża tam browar Korep i sprzedaje swoje piwa. I Daniel właśnie zawsze na tej, na tej jarmarki jeździ i kupuje zwłaszcza korzenne to piwo. I no, muszę powiedzieć, nie dziwię mu się, bo jest naprawdę dobre. Niedawno był Jarek Mark nie, to był piknik nad Odrą. A, no, I słyszałem. Właśnie było wiele stoisk z regionalnymi produktami i było właśnie dużo um, takich regionalnych piw. Tak, z różnych gmin, z różnych powiatów. Z tego, Bardzo fajne to. Z tego co ja wiem, to właśnie był browar Korep. Tylko ponoć piwa, akurat mieli jakiś trefnych warek, bo były praktycznie niegazowane. Praktycznie bez smaku, a jak już był smak, no to raczej taki kwaśny. No, ci co byli mówili, że raczej te piwa były takie lekko nadpsute. Ja byłem trochę zawiedziony, bo ty byłem przy stoisku yy, województwa lubuskiego, to nie widziałem właśnie żadnego piwa z browaru Witnica. A szkoda, a musimy tutaj wspomnieć, że oboje jesteśmy fanami Witnicy ze względu, że pochodzimy z województwa lubuskiego. Tak bardzo polecamy to piwo. Tak, no, zdecydowanie każde z znaków witnicy jest świetne i koniec. No ale wracając do korebu, piwo jest słodkie, nie? Jest. jest. takie. To znaczy nie jest takie słodkie jak na przykład miodne, tylko no czuć taki słodki posmak, no mi się to nieodparcie z rodzynkami kojarzy. No, ale nie powiem, jak z rodzynkami nie przepadam, to, to tak to piwo jest dobre. Warte kupienia, warte spróbowania. Warto yy, wypić je przy okazji nie wiem, spożywania murzynka. O tak, zdecydowanie. Mnie ochoty na tego murzynka narobiłeś. Z ciekawostek na etykiecie możemy wyczytać, że piwo jest wpisane na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2010. Czyli widać, piwo zostało już nawet formalnie docenione. Posiada pewne nagrody. No muszę przyznać, że się nie dziwię. Jest nieprzeciętne, jest dobre. Warte zachodu. 600 lat tradycji. Mhm, jasne. <śmiech> <śmiech> nie, faktycznie jest taki napisek na etykiecie. W sumie ciężko to stwierdzić, bo regionalne piwa, nigdy nie są jakoś promowane specjalnie. No tak, ale to też wynika z tego, że taki regionalny browar z reguły jest e, małym browarem, który ma bo, jakieś ograniczone środki finansowe i wiadomo, reklama to jest e, droga sprawa i no nie oszukujmy się, skoro browar Korep działa przez ileś tam już lat, no to widać, broni się sam swoim smakiem, nie potrzebuje tej reklamy. Wiadomo, że ciężej jest się takim małym browarem przebić na rynku, no bo zresztą byliśmy w Piotrze. I Pawle. Tak, stoi mała półeczka z piwami regionalnymi, oprócz tego jest naprawdę wielka, potężna półka z masówką i do tego, do tego jeszcze lodówka. cała, cała, wielka lodówka, masówki, no aż przykro patrzeć. Co prawda, jak byłem tam dzień po otwarciu w tym Piotrze i Pawle, to, to Korek był w lodówce, no teckie było w lodówce, ale dzisiaj widziałeś, no Tyskie... To był tylko dzień otwarcia. Tak. Tyskie, Łomże i jakieś inne takie popłuczyny piwne w tej lodówce stały. No przykro. Jedynym wypijalnym piwem tam chyba był żywiec Porter. A to i tak tylko w małych butelkach, duże stały na półce. Przykro, szkoda bo było korep akurat. Nie wiedzą co tracą. Tak, nie wiedzą co tracą i i prawda jest też taka, że w upalne dni jak sklep obojętnie co wstawi do tej lodówki, to to zejdzie, nie? Także fajnie by było wstawiać tam piwa regionalne, ponieważ są one znacznie lepsze, a i tak sklep by zarobił na ich sprzedaży, no bo są z lodówki, są schodzone i ludzie by na pewno je wzięli. A zresztą sam kiedyś jakieś trzy. 3, 3 lata temu jakieś jak pracowałem w jednym supermarkecie to yy, pakowałem na siłę takie mało popularne piwa do lodówki. Były regu regularnie ta lodówka była czyszczona. Nawet piwa się nie zdążyły jeszcze dobrze schłodzić. Ludzie je wyciągali tylko dlatego, że były z lodówki. Także to, to działa na ludzi. I gdybym ja miał sklep, no to z pewnością bym tam same regionalne piwa pakował. Nie <śmiech> chodziło się dla siebie. Ale dla siebie piwa chodziłem na zapleczu. Dzisiaj także wpadliśmy na taki pomysł w i Pawle, żeby nie włożyć jakiegoś piwa do tej lodówki no, i ale leczyć za pół godziny. Ale boję się, że ono by mogło szybko z niej zniknąć, ponieważ do Piotra i Pawła często witają klienci, którzy są jednak w tej tematyce piwnej obeznani i z pewnością jakby zobaczyli jakąś piwną perełkę w lodówce, no to by ją wyciągnęli. Pomimo tego, że ona się dla nas miała chłodzić. Zdecydowanie w tym sklepie jest dużo piw, które zasługują na uwagę. Tak, to, to prawda, że to jest taki sklep sieciowy, który jednak stawia na, na dobre produkty. W Gorzowie Piotr i Paweł jest fajnie zaopatrzony, bo tam można kupić piwa polskie, niemieckie, belgijskie, czeskie, no od wyboru do koloru i bardzo dobrze jest zaopatrzony w produkty witnicy. Chociaż ci powiem, że w Gorzowie to generalnie wolę jeździć do sklepów Agap. Kojarzysz? Jedno kojarzę, jest kojarzę. na kasynierów gdyńskich tak? chyba kom multimedii i drugi jest tam gdzieś za panoramą. za multimedią w sumie zależy. Z... No. no mniejsza kierunku. to w każdym razie w pobliżu no i te sklepy. Fajne tam właśnie mają mega tanią witnice ponieważ lubuskie tam nie kosztuje nawet 2 zł. Lubusz kosztuje chyba złoty 60 zł, czy 70. Zł. No a oprócz tego często mają dużo piw czeskich, które rotują, co jakiś czas są inne. Warto do tych sklepów w Gorzowie jeździć. Fajne piwka można tam kupić. Myślę, że w ogóle opłaca się odwiedzać takie mniejsze sieciówki Właśnie Sklepy typu Petri Paweł, Agap No tak inne. Szkoda, że nie mamy w Gorzowie Almy, nie? No w Almie też jest fajny wybór No ale to co jest też nieźle, chociaż ostatnio czytałem w internecie że powstał w Gorzowie stricte piwny sklep się nazywa bodajże Bronek Świat Piwa czy coś w tym stylu, namieszka no, pierwszego Nie słyszałem jeszcze No ja o, byłem ostatnio w Gorzowie, ale też tam nie miałem kiedy zajść. W sumie to nawet nie wiem, gdzie jest Mieszka Pierwszego. To jest gdzieś tam jak Matejki? Czy... Mieszka Pierwszego. To, to, to nie jest tam te, gdzie hotel? są te uliczki, tam gdzie jest, masz kwadrat. A tak, no to już kojarzę. Kwadrat, czyli koło klubu Fahrenheit. Tak, tak. A klub Fahrenheit też tam jakiś czas temu byłem i strasznie się zawiodłem, ponieważ e, na półkach z PIFT, no to... Tam niedaleko tego Kiepsko jest. Był bardzo fajny sklep. Więc sprzedawali różne gatunki tabaki. Tak już. Tak już wcześniej o. rozmawialiśmy o tej tabacce. Tak no to tak. Przykład. Różne gatunki i tabaki to też różne dobre tak Nie można no. było kupić w innych sklepach. No to. to... Chyba jako pierwsza w gorzebie pojawiła się tabaka e, Gabicz cola, Tak, jak wspominałeś. tak to, to dla panów tabaki. Ciekawa informacja. W sklep jeszcze funkcjonuje?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 Podcast o piwie. No, była mała tragedia, już opanowana. No. Dobra, no to. Piwo już mamy dosyć długo w swoich szklankach, nie? Ogrzało się twoje bez piany. Niezmienne. jest zero piany, kompletnie. No co ciekawe, u mnie ta piana się cały czas utrzymuje. No ja mam w swoim kuflu. Tą drugą Planka część piwa dla. mnie. ciągle zmienną. E... Tak, zmienną szerokość. Zmienną szerokość. No ale nie mogę zapach tego piwa jest przecudny. Takie nutki palone lekko doszły. Fajne to piwo, jest naprawdę dla samego zapachu już warto je kupić. No, dla mnie coś cudnego. Dla mnie również. No. Super jest piło. Naprawdę warte polecenia. Jedyny minus, że się człowiek głodny robi i marzy o takim cieście mamy, babci. No tak, takie ciasta są przecież najlepsze. Wysycenie. Znowu trafiliśmy na piło, które jest nisko wysycone. I to dla mnie bardzo dobrze, jak wspomniałeś dla Ciebie również. Chociaż początkowo tak stwarzało pozory takiego mocnego dość. Wysokiego wysycenia. Tak. No tak sprawiało wrażenie mocno wysyconego, ale na szczęście to wysycenie zmalało. Jest bardzo przyjemne w piciu, na pewno. No na pewno, ale sprawa tego niższego wysycenia to może też wynikać z tego, że no po prostu się już odpowiednio długo ostało w szklance no ale generalnie jesteśmy zwolennikami małej ilości bąbelków to jest kolejne piwo, którym możemy się delektować no tak i, i w sumie idea podcastu była taka, żeby pić tylko te piwa, które się do takiej bardziej no takiego bardziej degustowania się nadają niż takiego codziennego spożywania, ale wiadomo, że ja często biorę po prostu piwa, których jeszcze nie piłem i no nie jestem pewien na co trafię. Z Korebem trafiliśmy świetnie, nie? Bardzo świetnie. Też tak myślę. Przy każdym wyku się zastanawiam, co to jest za smak. No jest na pewno bardzo no te. Czuję tego murzynka, te rodzynki i zastanawiam się co jeszcze. No jest taka, mi się to z taką miodową słodkością kojarzy, chociaż też nie do końca. No jest to ciężki do opisania smak. Nieprzeciętny. W żadnym innym piwie na taki smak nie trafiłem, no a kilka już tych piw w życiu wypiję. Fajne jest, na pewno fajne. Smak się trochę różni od zapachu. Tak, to, to też jest zaskoczenie spore jedynym takim e, wspólnym punktem jest jednak, są te, jednak te rodzynki. No, to jest ciekawe, no bo <śmiech> generalnie ciężko jest znaleźć takie rodzynkowe piwo. Coś, coś nietypowego, coś wspaniałego według mnie. No co, piwo nam się kończy, także i ten podcast powinien powoli dobiegać końca. Robimy tak jak ostatnim razem, nie? że wyciągamy. Każdy daje swoją ocenę, a potem wyciągniemy średnią. Także dzisiaj znowu będziesz miał pierwszeństwo. Jak oceniasz to piwo? To piwo z racji, że y, ja osobiście lubię y, korzenne y, piwa, napoje, potrawy. Oceniam no. wysoko, czyli na 8,5. No to faktycznie wysoko. Piwo mnie zaskoczyło, co mam dużo mówić. Tak, to, to też się jest. Nie tego się spodziewałem, ale ale chyba wyszło lepiej niż się spodziewałem. Tak, Także kompletne zaskoczenie. Wysoka ocena ode mnie 8,5. Ja może będę taki trochę bardziej powściągliwy. Dam 8 punktów. <laughs> No ponieważ piwo nie jest ideałem, ale na pewno jest bardzo dobre. Średnia 8,25 to taka ni w w oko. Także myślę, że te 8,5 punkta oceny zostawimy i, i taka dla browaru Korep za piwo herbowe jak najbardziej się należy. Co tu dużo mówić? Chyba polecamy, nie? Bardzo polecamy. To jest piwo. Jeśli ktoś lubi nietypowy smak to naprawdę polecam. Warto spróbować. No, nie ma drugiego takiego piwa. Przynajmniej ja na taki nie trafiłem. Ja również. To jest jedyne piwo, które <śmiech> zbudziło we mnie taki apetyt na e, tego murzynka. murzynka. <śmiech> tak, jeżeli macie zamiar pić herbowe, no to najpierw upierzcie murzynka, bo bez <śmiech> tego nie poradzicie sobie. Ostatnio robiłem ciasto z mikrofalówki. Widziałeś jest, ten przepis? To jest w internecie? chyba hit, bo ja jeszcze ani nie robiłem, ani nawet chyba nie słyszałem o takim e, cieście. Nie, no to, to bardzo popularne w internecie było. Wszystkie składniki się miesza w kubku, wstawia do mikrofalówki i po trzech minutach jest gotowe. Ja wstawiłem do, do takiego plastikowego kwadratowego pojemnika i naprawdę wyrosło mi takie ładne ciasto. No i jego minus jest taki, że trzeba jeść na gorąco, ponieważ jak stygnie, to strasznie czerstwe się robi. No i wtedy już się nie nadaje do jedzenia. Ale to ciasto można na przykład, bo to się generalnie robi z mąki, kakao i proszku do pieczenia i mleka. I jakby tam dosypać jakiejś przyprawy korzennej no to by wyszło coś ala murzynek. Ale zauważysz właśnie, że murzyny, murzynka się robi bardzo podobnie. Jeśli no. masz piekarnik dostęp do piekarni. Tak mam. To warto go zrobić i kupić to piwo. No i wtedy to jest degustacja pełną gębą, bo nie dość, że kosztujemy cudowny napój, to jeszcze cudowne jedzenie. Dokładnie. no A całość, wbrew pozorom, jest e, raczej z takich prostych rzeczy się składa, no bo nie ukrywajmy, przepis na murzynka nie jest skomplikowany. Wrócić i wymieszać. <grymne> tak, a potem... No, generalnie jest to proste ciasto. Tak można... Po niemiecku się mówi ein tafel. Czyli, że potrawa jednogarnkowa. Czyli takie, no, można powiedzieć, że... Dla leniwych. Dla leniwych. Także w miarę szybka potrawa, no coś łatwego po prostu. No, ale piwo herbowe idealnie będzie pasować do takiej prostej, delikatnej, łatwej potrawy. No Które co? serdecznie polecamy. Tak, właśnie. Miałem się o to pytać, ubiegłeś mnie. Polecamy. <głosy> Warto spróbować piwo herbowe. No to co? Dziękujemy słuchaczom. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do kolejnego podcastu o piwie. Tak, w najbliższą sobotę możecie słuchać. Na razie. Cześć.